Bo mają prawo, mają bardzo złe stopnie, czasem nie przychodzą na egzaminy w ogóle, bardzo trudno jest kogoś wyrzucić z uniwersytetu. To jest praktycznie administracyjnie niemożliwe. Mamy studentów, którzy się zapisują na ten sam rok trzeci i czwarty raz. Wielu z nich zresztą, z tych, którzy, którzy powtarzają rok po trzy albo cztery razy, są bardzo aktywni politycznie albo związkowo. W związku z tym można powiedzieć, że to ich przygotowuje do przyszłego życia, do przyszłego życia działacza politycznego, działacza związkowego. Stosunkowo wielu studentów we Francji w porównaniu z innymi krajami nie traktuje studiów jako kształcenia zawodowego. Jest to coś w rodzaju przedłużenia młodości, zresztą oni dość często o tym mówią, że jak będę stary, to będę pracować, a teraz jeszcze nie jestem stary, to mogę być na uniwersytecie. Być na uniwersytecie. Znam, że dość niezwykła jest ta francuska filozofia studiowania, ale podoba mi się. Darku, jedno pytanie, bo, bo tutaj padło kilkakrotnie stwierdzenie, że każdy we Francji ma prawo do studiowania, wystarczy matura i dalej uniwersytety są otwarte. A jak wygląda do, dostęp do, do uczelni dla młodzieży z tych trudnych dzielnic? Dla tych ludzi, którzy z tych dzielnic, w których palone były nie tak dawno, samochody, w których młodzież pozbawiona, jak oni mówią, szans, protestuje. Czy oni także chodzą na te uniwersytety? Czy tam jest... No nie, ma, nie, nie ma oczywiście żadnych zakazów, które zakazują komuś ze względu nie wiem na kolor skóry, wyznanie, pochodzenie społeczne, wstąpienia na uniwersytet. Jedynym, tak jak mówimy, jedynym warunkiem jest posiadanie matury i to posiadanie matury, która niekoniecznie musi być na najwyższym poziomie. Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, którą być może warto tutaj przytoczyć. Oprócz uniwersytetów publicznych, o których mówimy, są również uniwersytety publiczne czy szkoły wyższe, zwane grandes Ecoles, które, powiedziałbym, są kuźniami, wylęgarniami elit francuskich, takie jak szkoły, Instytut Studiów Politycznych czy Szkoła Administracji Państwowej i tam, żeby się dostać, no to już, się trzeba, to już się trzeba bardzo postarać, dlatego że tam, tam jest selekcja, tam nie biorą wszystkich i, i to już jest coś znacznie trudniejszego. Ale zdecydowana większość francuskich studentów chodzi na uniwersytety, o których mówimy. Mhm. Czyli te szkoły, co do których wymagania powiedzmy pierwszego roku i znowu tutaj jest ważne, żebyśmy zrobili to ograniczenie pierwszego roku, wymagania pierwszego roku są niewielkie. Potem zaczyna się odsiew i od drugiego, trzeciego roku, nie mówiąc o studiach doktoranckich, no na nich zostają rzeczywiście ci, którzy chcą się uczyć i którzy myślą o tym, żeby nauka była potem podstawą ich zawodu, czy dawała im jakieś szanse życiowe Zresztą Zresztą całe to rozpolitykowanie ubiegłego tygodnia na uniwersytetach dotyczyło reform, które mają bardzo mocno zmienić warunki, w jakich studenci kończą studia, dostają dyplom i potem wchodzą w życie zawodowe. Do tej pory, pamiętajmy, dyplom w bardzo wielu dziedzinach gwarantował absolwentowi szkoły wyższej, e, praktycznie zatrudnienie i pracę bardzo często do końca życia. Dziękuję bardzo. To na razie tyle z Paryża. O studiowaniu w stolicy Francji opowiada dziś przez cały dzień. Dariusz Rosiak, połączymy się niebawem. Tymczasem... Play zaprasza na program i życzy wiele radości scen roamingu podczas zagranicznych podróży. Tymczasem minęła 16.30. Najważniejsze wiadomości. Tomasz Ławnicki. Utrudnienia wciąż trwają, a bilans tego wypadku rośnie. Cztery samochody zderzyły się na krajowej jedynce koło Częstochowy w miejscowości Wanaty. Na miejscu zginęły trzy osoby. Teraz policja podaje, że w karetce zmarła czwarta ofiara tego wypadku. Dwupasmowa trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Cała osobowa załoga na zakładów naprawczych taboru kolejowego w Łapach od dziś jest na bezpłatnych urlopach. Firma nie ma zleceń. Zaczął się przestój, poinformował prezes ZNTK. Na razie załoga ma tydzień urlopu i nie wiadomo co będzie dalej. Głównym zleceniodawcą jest PKP a ta spółka nie decyduje się na żadne remonty taboru. Kargo przedstawicieli zakładu ZŁAP zaprasza na rozmowy pojutrze. Krótka kariera listonosza z Katowic. 29-letni mężczyzna zaledwie trzy dni pracował na poczcie. Ukradł 24 tysiące złotych i listy polecone. Gdy po zakończonym dniu pracy nie pojawił się na poczcie, przełożona zawiadomiła policja. Ta bardzo szybko zatrzymała złodzieja, mówi Adrianna Mazur ze Śląskiej Policji. Był to mężczyzna, który wcześniej był karany za kradzież oraz kradzież z włamaniem. Mężczyzna ten był zatrudniony przez Agencję Pracy Tymczasowej. Prawie całe skradzione pieniądze udało się odzyskać, natomiast kwotę, którą nie odzyskaliśmy, są te pieniądze przeznaczone przez tego pana na ubrania, jedzenie oraz na inne własne wydatki. Sąd zdecydował od razu o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na dwa miesiące. O antysemityzmie dla nauczycieli ukazał się nowy poradnik metodyczny. To jeden z elementów pakietu edukacyjnego do nauczania o historii Żydów i antysemityzmie, który trafia bezpłatnie do rąk pedagogów. Przygotowali go eksperci z Muzeum Auschwitz-Birkenau w podręczniku. Są choćby wskazówki, jak reagować, gdy zauważy się przejawy dyskryminacji. A na koniec dobra informacja dla wszystkich, co ze strachem myślą o swoich kredytach w obcych walutach. Wprawdzie nieznacznie, ale kurs złotego się umacnia. Dla przykładu średni kurs franka to 2,99 euro, 4,45. Walutowe szczegóły w serwisie ekonomicznym. Za godzinę zapraszam. Średni kurs Franka 2,99 to ładny spadek o cały grosz, tak? No, powiedziałem, że nieznacznie złoty się umacnia, ale to już coś. Za godzinę ekonomia teraz prognoza pogody. W nocy pierwsze oznaki ocieplenia na południowym zachodzie. Tam deszcz i deszcz ze śniegiem, a temperatura do plus jednego stopnia. Poza tym jeszcze bez opadów i mróz. W Krakowie i w Poznaniu minus dwa, w Łodzi i w Trójmieście w nocy minus cztery, w Białymstoku minus dziewięć. Jutro na Podlasiu minus jeden, a im dalej na zachód tym cieplej i tym więcej opadów. Deszczu przede wszystkim. W Warszawie i w Toruniu jutro plus jeden, w Poznaniu plus dwa, we Wrocławiu plus cztery. Trochę słońca nad morzem w Wielkopolsce i na Kujawach, a poza tym chmury i jeżeli temperatura powyżej zera, to opady deszczu. Najbliższe dni. I tutaj zaczyna się lekkie science fiction, bo wstępnie synoptycy twierdzą, że najbliższe dni mają być bardzo wiosenne. Pod koniec tygodnia możemy się spodziewać nawet plus 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Program Drugi Polskiego Radia, Fundacja im. Sławomira Kulpowicza i Radiowa Agencja Fonograficzna zapraszają na koncert pamięci Sławomira Kulpowicza. Wśród wykonawców Stanisław Sojka, Włodek Pawlik, Jazz Carriers, Kazimierz Jonkisz-Energy, chór JCC, Anna Faber oraz Maria Pomianowska. Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Sobota 7 lutego, godzina 19. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem w kasie studia. Rezerwacje pod numerem telefonu 022 645 52 52. Od 10 do 14. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszelka, mimo tej wady, kurdu, belga, by zawsze w chłopot wprawiać go. Do głowa, niech się słoń schowa, do góry Dobrze. Południowa audycja, zapraszamy do trójki. Dziś startuje nasza akcja Trójka przekracza granice. Odwiedzamy uniwersytety świata, te najbardziej znane. Dziś jesteśmy we Francji, w Paryżu jest Dariusz Rosiak. W tej sprawie napisała pani Renata, która studiowała na Sorbonie. Ogólnie atmosfera miła, ale studia bardzo wymagające. Dodajmy, że studia opłacałam sobie sama, pracując jako kelnerka. Miałam szalony rytm pracy i studiów, ale opłacało się. Jeśli ktoś nie ma gdzie mieszkać w Paryżu, to polecam ośrodki Polskiej Akademii Nauk na La i na Lauriston. Jest super atmosfera, dużo polskich studentów, erasmusów, doktorantów, profesorów i ja myślę, że to najlepsza opcja, jeśli chodzi o Paryż. Jak studiuje się we Francji, jak studiuje się w Paryżu? 022 i albo ZD3 małpa polskieradio.pl Trójka przekracza granice. Uniwersytety świata. Dariusz Rosiak, Paryż. Z Sorbona na pierwszy ogień. Mówiłeś o tym, że studenci we Francji są rozpolitykowani. O tych naradach w uniwersytecie, w środku, w auli, ale wychodzą także na ulicę. Tak, wychodzą na ulicę ja proponuję, żebyśmy korzystając z magii radia przenieśli się nie tylko w czasie, nie tylko w przestrzeni, ale również w czasie do ubiegłego czwartku, kiedy odbyła się wielka, być może jedna z największych manifestacji w Paryżu. Jestem w tej chwili w tunelu pod placem Bastylii, na którym zbierają się tysiące manifestantów dziś wielka manifestacja przeciwko polityce rządu i wśród tych tysięcy manifestantów są również tysiące studentów Już jestem na zewnątrz na placu Bastylii cały plac przykryty morzem transparentów, balonów oczywiście dominuje kolor czerwony są flagi z sierpem i młotem są flagi bez sierpa i bez młota Transparenty z różnych uniwersytetów paryskich. Ci wszyscy studenci przyszli tutaj protestować przeciwko polityce rządu. Na pewno jest tu kilkanaście, już w tej chwili tysięcy osób, a przez całe popołudnie będą się tutaj zbierać tysiące ludzi z całej Francji. Ludzie próbują się jakoś znaleźć w tym tłumie, ale rzeczywiście jest to niemożliwe właściwie. Chyba, że po transparentach, tu widzę jakieś transparenty z Uniwersytetu Paryset, gdzie indziej z innych uczelni paryskich. No, w tej chwili stanęliśmy, jestem w tłumie, ściśnięty z każdej strony. To było w czwartek w tamtym tygodniu w Paryżu, tak? Tak, Plac Bastylii, tradycyjne miejsce manifestacji, głównie antyrządowych, bo... No... W oparciu dla rządu rzadko hmm. uczestniczą Francuzi, natomiast rzeczywiście bardzo lubią protestować i to to, to jest to był protest, powiedziałbym, ogólnokrajowy, dlatego, że w całym kraju odbywały się tego typu manifestacje. Związki zawodowe twierdzą, że wzięły w nich udział ponad 3 miliony ludzi. Na Bastylii było na pewno kilkadziesiąt tysięcy. Ten pochód przemaszerował do centrum miasta i, i, i rzeczywiście no, rząd ma teraz wiele do myślenia. Tutaj głównie chodziło o sprawy związane ze złym zarządzaniem kryzysem, tak jak tak. to ma miejsce w większości krajów. Ale ten aspekt uniwersytecki, akademicki miał bardzo istotne znaczenie. Mnie się zdaje, że ja próbowałem przez ten tydzień zrozumieć o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi i, i jeśli miałbym w jednym zdaniu powiedzieć, to chyba chodzi o to, że Francuzom obca jest idea współzawodnictwa. Jeśli chodzi o uniwersytet, to znaczy nie lubią, kiedy muszą się starać być lepsi, dowodzić, że są lepsi od innych. Mhm. Uniwersytet dla nich to powinno być, tak jak mówił niedawno jeden ze studentów, to powinno być miejsce wolnej wymiany myśli, i z tejże wolnej wymiany myśli ma się zrodzić coś, co, co w efekcie da studentowi dyplom, co da mu edukację, co da mu wykształcenie, co da mu jakąś perspektywę pytanie, jak oni sobie potem, na świat. Jak oni sobie potem radzą w pracy? Bo rzeczywiście oni podkreślali, że studia to jest no więc... jeszcze ten czas wolności i czas nauki, I to jest... a jak potem w pracy, w przedsiębiorstwie? I to jest pytanie w ogóle o cały system francuski, dlatego że, że, że w tym systemie uniwersyteckim tak jak w kapsułce, widać tak naprawdę to wszystko, co, czym Francja stoi. To jest system, w którym bardzo mocną rolę odgrywają różnego rodzaju gwarancje. Gwarancje dawane przez rząd, społeczeństwu za wykonanie... Pewnej, pewnej pracy, prawda? W tej chwili okazuje się, że ten system jest niewydolny, również z tego powodu, że po prostu państwa na niektóre rzeczy nie stać. Nie stać państwa na to, żeby przyjmować każdego studenta, któremu się zamarzy studiować pięć razy po kolei na, na pierwszym roku. Nie stać na, na, na, na przerabianie, że tak powiem, tak ogromnej rzeszy ludzi. Nagle okazuje się, że ważne jest, żeby Naukowcy prowadzili badania naukowe, żeby nauczyciele akademiccy uczyli, a nie tylko przychodzili na zajęcia i tak dalej, i tak dalej. Z tego wyłania się coś, co Francuzom jest bardzo obce, ponieważ przypomina im właśnie współzawodnictwo, coś, co im się kojarzy z wolnym rynkiem, coś, co im się kojarzy z biznesem i co jest nie do zaakceptowania mhm. przez nich i przeciwko temu protestują. Dziękuję bardzo. Spotkamy się ponownie po 17. Dariusz Rosiak jest w Paryżu, gdzie opowiada o tym, jak studiuje się w stolicy Francji. W tej sprawie pani Renata, która studiowała w Paryżu. Na moim roku nie było zbyt Wielu Polaków pisze pani Renata. Za to bardzo miło studiowało się w Międzynarodowym Towarzystwie. Francuzi, Japonki, Rosjanki. I o tym porozmawiamy po 17. Jak mówiłem, będą także francuskie hey, piosenki. Program. I życzę wiele radości scen roamingu podczas zagranicznych podróży. Których tytułów wymawiać się nie podejmuje. Udansę, Sacré sait w sprawie tego, jak studiuje się w Paryżu pani Joanna po w trzecim roku studiów w Polsce przeniosła się do Paryża i tam studia dokończyła. I to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, żeby przerwać studia w Polsce i wyjechać do Francji, napisała pani Joanna. 022 i albo ZD3 małpa polskieradio.pl Jak studiuje się w Paryżu? Bo dziś opowiadamy o Sorbonie. To jest początek cyklu. Będziemy odwiedzać przez dwa tygodnie. Będziemy dzień w dzień odwiedzać uniwersytety w różnych krajach, na różnych kontynentach. A rozrzut tematyczny w dzisiejszej audycji jest dość duży. Zapraszamy do trójki. Teraz o domach pomocy społecznej, w których nie musi być smutno. Dziś w naszym poniedziałkowym cyklu opowiemy o wręcz bajkowym miejscu dla osób starszych w Holandii. Podobne w Polsce chce stworzyć grupa polsko-holenderskich zapaleńców. Na wyciągnięcie ręki. Zapraszam Państwa do Rotterdamu, do kompleksu opiekuńczego Akropolis prowadzonego przez holenderskie Stowarzyszenie Humanitas. Here, Te apartamenty, które tu się znajdują, mają po 72 metry. Składają się z łazienki, kuchni, sypialni, salonu oraz dodatkowego pokoju. Wszystkie apartamenty mają balkony zarówno z widokiem na ogród, jak i na atrium. Tutaj kiedyś był parking, zrobiliśmy ogród. Po prawej stronie są pomieszczenia ze zwierzętami, takie mini specjalnie z myślą o wnukach osób, które tu mieszkają. Ale dzieci z okolicy też lubią tu przychodzić. Czuję się szczęśliwa, jest mi tu dobrze. Tutaj nie można się nudzić. Jestem wolontariuszką, zajmuję się na przykład pracą w barze czy w restauracji, organizuję wieczory bingo. Profesor Hans Becker, dyrektor Stowarzyszenia Humanitas w Holandii. I'm 67. Mam 67 lat, więc powinienem przejść na emeryturę, ale bardzo lubię te Kiedy ją zacząłem, mieliśmy dwa ośrodki. Mój ojciec nazywał je Wyspami Nieszczęścia. Miał rację. Zdałem sobie sprawę, że najważniejszym celem powinno być szczęście ludzi. Natomiast kwestią było, jak to szczęście zapewnić. Opieka i wyżywienie to zdecydowanie za mało. W świecie zachodnim szczęście ma dwie strony. Z jednej jest to poczucie niezależności, z drugiej przynależność do pewnej grupy, na przykład klub piłki nożnej, klub brydżowy, klub dla pań. Spotkania w restauracji i tu restauracja powinna być bardzo dobra, z wyśmienitym winem i jedzeniem, na przykład z krabami. Nasi podopieczni wszystko to mają. Barbara Starzyńska, jestem przewodniczącą holenderskiego stowarzyszenia OZHO, które dwa lata temu podjęło inicjatywę wybudowania w Oświęcimiu w moim rodzinnym mieście, kompleksu opiekuńczego z zapleczem mieszkaniowym. Kompleks Akropolis w Rotterdamie jest jednym z najbardziej udanych przedsięwzięć w Holandii. Może on służyć za wzór podczas budowy podobnego kompleksu w Oświęcimiu. Nie tylko pozwalamy osobom tu przebywającym na posiadanie psa lub kota, ale wręcz je zachęcamy do posiadania własnych zwierząt i pomagamy w ich utrzymaniu, po to, aby mieli o czym rozmawiać i nie myśleli o chorobach. Najważniejsze jest to, aby każdy był panem samego siebie. Mamy tu politykę mówienia tak. Mieliśmy tu cały cyrk. Krokodyle, słonia no oczywiście wynikały z tego utrudnienia. Na przykład Wielbłąd wydalił z siebie 20 litrów płynów w holu. Ale to drobiazg. W sumie mieliśmy z tego wiele radości. Dlaczego pani tak się bardzo zaangażowała w to? Ze względu na moją mamę ma 85 lat i jest sama. Była tutaj w Akropolis, bardzo jej się to podobało i mój słuchaj, dlaczego nie zrealizujemy wspólnie z Holendrami takiego kompleksu w Oświęcimiu? Ja bym bardzo chciała tam mieszkać i rzeczywiście zaczęłam organizować ludzi pełnych entuzjazmu. Unia Europejska też chce nam pomóc, w związku z tym byłoby niesamowitym błędem nie wykorzystać tego wszystkiego. W kompleksie opieki budowanym w Oświęcimiu planowanych jest 200 mieszkań i podobnie jak w Holandii o przyjęcie będzie mógł się starać każdy, bez względu na wysokość emerytury. A w Rotterdamie była Elżbieta Korczyńska. Tu trójka, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Do Tego nie ma nic trudnego. Wielu Polaków wie, jak to jest studiować w Paryżu. Byłem tam 6 lat, po Madurze wyjechałem. Teraz studia tam ukończyłem. Dla mnie to jest fantastyczne w ogóle wrażenie i super przygoda. Sam kraj to jest ten bardzo bogaty, jeśli chodzi o kulturę i na studiach poziom jest naprawdę wysoki. O szkolnictwo, o materiały, badania naukowe. Naprawdę, jeśli miałbym komuś poradzić wyjazd na studia, to Francja jak, naj, jak najbardziej. 022 i 7 Trójek. Zapraszamy do Trójki. Poczta Polska zmienia oblicze. Ma być nowocześniejsza, terminowo dostarczać przesyłki i racjonalniej wydawać pieniądze. Władze firmy zaprezentowały dziś plan reform. Taką makietkę. W Studiu Krzysztof Markowski. Witaj. Jak będzie wyglądać nowe oblicze Poczty Polskiej? Plany jego zmiany możemy podzielić na trzy części. Po pierwsze firma chce unowocześnić system sortowania i kontroli listów i paczek. Do końca roku wprowadzony ma być też system usprawniający pracę okienek w urzędach pocztowych. Dzięki temu urzędy mają zacząć działać szybciej. Po drugie Poczta chce zarobić na nowych usługach. I tak już teraz możemy korzystać z pocztowego zlecenia wypłaty, mówi Mariusz Wnuk, wicedyrektor poczty. Oferujemy klientom możliwość przekazania gotówki z urzędu do urzędu w ciągu 30 minut. Jest to usługa ukierunkowana na turystów, tak osoby, które nagle potrzebują gotówkę, których ktoś może wspomóc transferem. W najbliższym czasie częściowo zniknąć mają też inne problemy klientów poczty. Jeżeli jest jakaś przesyłka polecona, często nie, nie chodzą do klientów, tylko po prostu wrzucają papierek, żeby iść na pocztę i odebrać. Rozwiąże je SMS-owe lub mailowe powiadamianie o nadejściu przesyłki. Wystarczy tylko podać w najbliższym urzędzie pocztowym nasz numer telefonu komórkowego lub adres mailowy, mówi Marek Borowicz z Centrum Pocztowego. I w momencie nadejścia tej przesyłki do urzędu oddawczego klient zostanie powiadomiony o nadejściu tej przesyłki i możliwości jej odbioru czy to SMS-em, czy to mailem. I ostatnia, najtrudniejsza część planu to zwolnienie pracowników i likwidacja urzędów pocztowych. Redukcja zatrudnienia ma dotknąć, dotknąć około 1500 osób, głównie z działów administracyjnych poczty, ale jak zapewnia dyrektor poczty Adam Polakowski, osoby te nie będą musiały odchodzić z firmy. Ruch kadrowy, szczególnie w eksploatacji, jest dosyć znaczny i jeżeli te osoby zechcą zasilić eksploatację tam, gdzie tych pracowników nie ma, bo na przykład odchodzą na emeryturę, bądź też w ogóle rezygnują z pracy w poczcie, to będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli skorzystają z tej oferty. Plan zakłada też likwidację około tysiąca stałych urzędów pocztowych. Mają one być zastąpione tak zwanymi agencjami pocztowymi lub specjalnymi samochodami pocztowymi. Ale pocztowcy nie chcą mówić o szczegółach przed rozmowami ze związkowcami ze związkami zawodowymi. A pocztowcy mają nad czym pracować, bo opinie o ich pracy są najczęściej bardzo krytyczne. Mało spraw a działa, przede wszystkim dostarcza listów poleconych do domu. Sądzę, że nie jest zbyt dobra, bo niestety się długo czeka na przesyłki, a czasami docierają niestety. Rok temu spotkało mnie coś takiego, że dwa tygodnie przesyłka wysłana z i szła do mnie na marszałkowsko. W najbliższym czasie czekają nas też podwyżki cen listów i paczek. Na razie nie wiadomo jak wysokie. I jeszcze trochę liczb. W tej chwili na Poczcie Polskiej pracuje 104 tysiące osób. W całej Polsce ma ona ponad 8 tysięcy urzędów pocztowych. I w zeszłym roku za jej pośrednictwem Polacy wysłali prawie 150 milionów listów i ponad 2,5 miliona paczek. Informacje o fantastycznych planach poczty zbierał Krzysztof Markowski. Teoretycznie nasz telefon czynny w każdej sprawie, ale co do poczty to miałbym prośbę, żeby tego tematu nie dotykać. W myśl zasady nie kopiamy leżącego.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 Nie pozwól, aby coś wielkiego przeszło Ci koło nosa. Teraz w Euro. Wielka wyprzedaż. Telewizor Full HD. 42 cale. LG. Kontrast 50 tysięcy. Za 2490 zł. Lotówko-zamrażarka Indesit. Z trzema szufladami. 1,75 m. Za 999 złotych. Euro. Lider rynku rtv AGD w Polsce. Cześć, wziąłeś się za jogę? Ja? Skądże? To dlaczego stajesz na głowie? Próbuję usunąć sprzeczność między niską ceną a wysoką jakością. Ależ to proste. Idź do salonu Hyundai, gdzie wysoka jakość żyje w harmonii z niską ceną. A, wyprzedaż modeli 2008. Tak, niezwykła jakość i cenowy zawrót głowy. Zapraszamy na wyprzedaż modeli 2008 do salonów Hyundai. Hyundai, drive your way. Żegnamy reklamy Tu program Trzeci Polskiego Radia mamy poniedziałek 2 lutego minęła 17:00 hmm, Jeszcze ciemno 17:00 wiadomości przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki Mieszkańcy Sopotu proszeni o ocenę i decyzję Oddajcie w wasze ręce Deklaruje podejrzany o korupcję Jacek Karnowski Kto na prezydenta Mam napisane węta na prezydenta. Bohaterowie ostatnich dni szczypiorniści w objęciach kibiców. Cieszyli się na myśl o nowych mieszkaniach, teraz mają ogromny żal. Tam ludzie czekają z dziećmi, z całymi rodzinami. Dlaczego domy stoją puste, o tym za chwilę w relacji naszej korespondentki. Prezydent Sopotu sam nie zrezygnuje z